Tomasz, daj mi Biblię warszawską. Gdy zaśpiewaliśmy tę dobrze znaną pieśń, można powiedzieć taką prostą pieśń, Jak długo wiedzieć, Jezus jest mój, upewniło mnie to w przekonaniu, że Pan chciałby zapewne, abyśmy bliżej przyjrzeli się Jego cudownej łasce. Ta pieśń to jest z pieśni głęboko wpisana w nasze serca, również i w moje. I nie są to nad jakieś yy, yy, yy, słowa, które jedynie mają formę, gdy mówimy, jak Bóg wiedzieć, że Jezus jest mój. Jest to cudowna, boga świadomość, że Pan wkroczył w nasze życie i stał się naszą własnością. I ta pierwsza zwrotka już tak wyraźnie podkreśla, że to On dał. Czasami mamy skłonność do tego, by podkreślać właśnie tą stronę, że to my wzięliśmy. Że to my przyszliśmy. Że to my uwierzyliśmy. To wszystko jest prawda, że to uczyniliśmy. Ale to mogło być możliwe tylko dlatego, że On dał. On dał nam życie z nieba dał nam odpuszczenie grzechów. Jego głos tego, który jest życiem doszedł nas umarłych. Jakimi byliśmy i przywiódł nas do życia. Jest to cudowna prawda, słowa Bożego i chciałbym, abyśmy może spojrzeli na jeden fragment Słowa Bożego ze Starego Testamentu, który jest ciekawym przykładem świadomości Bożej łaski w człowieku, który po ludzku był w wielkim niebezpieczeństwie, aby już dawno o niej zapomnieć. Przeczytamy z pierwszej księgi kronik Pierwsza Księga Kronik Rozdział Dwudziesty dziewiąty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 i złożyli ochotnie swój dar książęta rodów i książęta plemion izraelskich i dowódcy nad tysiącami i setnicy i zarządcy imienia królewskiego złożyli na potrzeby świątyni Bożej pięć tysięcy talentów złota dziesięć tysięcy złotych darejków dziesięć tysięcy talentów srebra osiemnaście tysięcy talentów spiżu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 Ten fragment Słowa Bożego pozwala nam zauważyć Dawida w bardzo szczególnym momencie. W momencie, kiedy ma być wzniesiona Świątynia Boża i tu on odkrywa swoje serce w tej modlitwie, odkrywa je, swoje myśli w swoim działaniu i tym rzeczom możemy się blisko przyjrzeć. Widzimy tu Dawida, nie na niskim stanowisku, z którego został przyprowadzony tak blisko do Pana tylko widzimy tutaj go u kresu jego pawałowania Gdy Królestwo, czytamy w innym miejscu, jego było dobrze ugruntowane Mocny Król Otacza go chwała ludzkich możliwości Otacza go chwała wygranych wojen Jakie poprowadził. Ci, którzy są przed nim, są mu poddani. Wrogowie są pokonani. A jednak, szczególnie w tym miejscu, jaśnieje świadomość łaski Pana. Dawid, gdy zaczyna tutaj, <śmiech> mówić w tym 29 rozdziale to nie są pierwsze słowa tego zgromadzenia ale pierwsze, które przeczytaliśmy odzywa się do całego zgromadzenia wskazując na Salomona którego wybrał Bóg gdy zastanawiamy się nad tym Salomonem, którego wybrał Bóg to jedyna rzecz która mogła dać śmia śmiałość wspominania tego Salomona, to mogła być świadomość Bożej łaski. Dawid, będąc tutaj, przed tym ludem, był mężem, który nie tylko mógł się poszczycić osiągnięciami chwalebnymi, ale był również mężem, którego przeszłość splamiły upadki. Był mężem haniebnego grzechu. Jako wierzący już człowiek. Ale w tym wszystkim śmiałość, z którą się tu wypowiada, spoczywała na łasce Bożej która była w stanie wszelki jego brak uzupełnić przynieść pokój w, w, po tych wszystkich sprawach i jasno oświadczyć teraz że ten jest tym którego wybrał Bóg ostatecznie tylko to Boże wybranie wprowadziło też później Salomona na tron bo jak wiemy w samym domu Dawida było wystarczająco dużo siły by działać przeciwko myślom Bożym. i by te sprawy potoczyły się zupełnie inaczej a więc mówi Salomon mój syn jedyny którego wybrał Bóg. To pokazuje też głęboką zależność od Pana i akceptację dla wszystkich Jego dróg. I dlatego Dawid później konsekwentnie przy tym obstaje, będąc już słabym nawet. Gdy przychodzi trzeba, on stawia do dyspozycji atrybuty swojej godności, aby przenieść je w całej, w całym majestacie na tego, którego wybrał Bóg na Salomona. Dalej czytamy w drugim wierszu, według wszelkich moich możliwości. Przygotowałem dla świątyni Boga mojego złoto na to, co ma być złote, srebro na to, co ma być ze srebra i tak dalej. Czy to słowo według wszelkich moich możliwości, ono nam właśnie nie przypomina tego, co dzisiaj rozważaliśmy z trzeciego rozdziału, tej zdolności do czynienia dobrych uczynków dla Pana, to łaska Boża, która nas we wszystko obdarowuje, ona jest w stanie dać nam prawdziwe możliwości i jakże piękną jest rzeczą byśmy tych możliwości użyli teraz dla Pana kiedyś jak byłem młody jeszcze zanim przyszedłem do Pana to widziałem wyraźnie że są ludzie, którym się pogardza jacyś uliczni, pijacy Ludzie, którzy niczego w życiu szczególnego nie osiągnęli. I wydawało mi się, że w nich naprawdę nie ma nic specjalnego. Gdy jako wierzący zacząłem się oglądać tym ludziom bliżej, to zauważyłem, że wśród nich jest wielu ludzi z niebyle jaką przeszłością. Że jest tak samo wielu ludzi którzy są głęboko uzdolnieni. Jakiś czas temu byłem w Muzeum Morskim w Hamburgu, gdzie były arcydzieła wykonane z kości słoniowej ręcznie modele statków. Misternie wykonane. Z naj oddaniem największych szczegółów były dziełem więźniów, którzy latami wykonywali to dzieło. Ludzi, których do więzienia nie sprowadziły dobre uczynki. A więc i ludzie upadli, albo bardzo upadli. Byli ludźmi obdarowanymi przez Boga z natury. I my również Bywamy obdarowani z, z natury wieloma rzeczami. Ale tylko wtedy te rzeczy są dla Boga użyteczne, gdy zostaną poddane pod kierownictwo Jego woli. Tylko wtedy, wyłącznie wtedy. Nie ma znaczenia, jak bardzo błyskotliwym Były błyskotliwymi możemy być tu i tam. Jeśli tego, co posiadamy w ogólności, nie oddamy do dyspozycji Pana, nie będzie z tego nic dobrego. I odwrotnie. Cokolwiek, nawet gdy nam się wydaje, że to jest tylko mało, tak mało, poddamy pod działanie woli Pana. On potrafi z tego mało zrobić bardzo wiele. To są zasady Bożego działania z człowiekiem ku jego własnej chwale, ku chwale Boga. To mam na myśli. A więc Dawid mówi według wszelkich moich możliwości. Ale w tym wierszu on mówi ciekawe słowa: że przygotowywał złoto na to, co ma być ze złota. Srebro na to, co ma być ze srebra. To nas, nam przypomina jedno miejsce, które chciałbym przeczytać z księgi psalmów. Przeczytamy z psalmu 33. 11 wiersz. Plan Pana trwa na wieki Zamysły serca Jego z pokolenia w pokolenie Oczywiście ten wiersz mówi o planie Pana bardzo szeroko Ale jakże piękne jest to uchwycić Że ten mąż na królewskim stanowisku Przed uroczystym zgromadzeniem nie byle jakich ludzi Mówi, przygotowałem złoto na to, co ma być ze złota, uznając, że to jest już zaplanowane. Że jest architekt, który postanowił, jak ma ten dom ku jego chwale wyglądać. I on zapragnął według wszelkich możliwości Oddać ten materiał, którym dysponował Aby to, co Bóg zamierzył, urzeczywistnił. Bracia i siostry, to jest dla nas Wzniosłe powołanie Zajmować się tym pytaniem w życiu Panie, co Ty chcesz, abym dla Ciebie uczynił W miejscu, w którym mnie postawiłeś I na stanowisku, na którym mnie postawiłeś Do czego chcesz, abym użył możliwości i tego, czym, cię, czym mnie Twoja łaska przyodziała, abym uczcił Twoje imię? My żyjemy w czasach, gdy zbyt często Boga spycha się do pozycji sługi. Do pozycji tego, który ma podpisywać chętnie nasze życzenia. I gdy wszystko idzie gładko, zaraz chętnie mówimy o Bożym błogosławieństwie. Ale tu Słowo Boże uczy nas czegoś innego. Bóg ma plan. Bóg jest architektem. Do wielkich rzeczy i do małych rzeczy. Do życia całych narodów i do życia mojego i Twojego jedno jest pewne błogosławiony jest ten kto mu ufa błogosławiony jest ten kto jest jego sługą on sam się przeparzy i będzie tym usługiwał dalej czytamy w trzecim wierszu że Dawid nie może ukryć tego, że ma osobiste upodobanie w tym domu. I ma wielką radość, aby oddać to, co było jego osobistą własnością. Czy istnieje coś takiego, jak nasza osobista własność? Czy w Dawid się nie myli? Nie. Dawid się nie myli. Bo on mówi w 14 wierszu, Wszak od Ciebie pochodzi to wszystko I daliśmy tylko to Co z Twojej ręki mamy A więc co to jest Osobista własność Słowo Boże nam tutaj odkrywa to Że Bóg obdarowując nas Daje coś Co jest nam osobiście szczególnie powierzone Coś co jest w zakresie naszej odpowiedzialności, naszego rozporządzania. Osobistego. I Dawid z tego dokładnie zgromadził to, by dać Panu obficie. W tym okazała się szczególna ochotność Jego serca i to, że wychodził daleko ponad to, by spełnić pewien obowiązek wobec Boga. Bóg miłuje ochotnego dawcę. Bóg miłuje tego, kto z ochotnego serca pragnie przyłożyć się do jego dzieła. I z tego powodu tutaj jest to widoczne i zaraz widzimy Jaki ma to błogosławiony skutek. Dawid przygląda się z ogromną radością temu, jak inni składają dary. Obserwuję to z wielkim upodobaniem, jak to postanowienie, by dać Bogu to, co najlepsze, zaczyna przenikać serce innych my bardzo często zastanawiamy się nad tym. Jak możemy pomóc braciom i siostrom? W jaki sposób możemy ich dać im zachętę? Jak możemy ich pociągnąć bliżej Pana? Tymoteuszowi i Tytusowi również było to powiedziane. Mieli stawiać siebie samych Za najlepszy przykład. Oczywiście nie tak. Słuchajcie, patrzcie na mnie. Nie. Mieli tak postępować, żeby przez swoje szczere oddanie Panu wzbudzało to po prostu poważanie w innych i świadomość, że to jest ten dobry kierunek. Że w tym kierunku na pewno warto iść. Dawid pozostał w świadomości Izraelitów jeszcze na długo i właściwie aż po dzień dzisiejszy. Przykładem męża, który miłował Pana. Przykładem męża, który miał ochotne serce dla Niego. Czytamy dalej. I złożyli ochotnie szósty wiersz swój dar książęta rodów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 To ona nas najpierw wyprowadza z najnędzniejszego stanu. To ona sprawia, że ze stanu tych, którzy byli godni potępienia stajemy na zupełnie nowym gruncie. Ludzi obmytych i przyodzianych i przy zdrowych zmysłach, jak w innym miejscu czytamy w Ewangeliach. to ta łaska wyposaża nas we wszystkie możliwości i sprawia, że dane nam z natury zdolności mogą być poddane pod działanie Bożej woli. I to ta łaska jest w stanie dać nam ochotne serca. Jakże ważne jest, abyśmy się nią zajmowali. Jakże ważne jest, abyśmy... Położyli całkowicie nadzieję naszą w tej właśnie łasce, która nam została objawiona. Bo to ona wniosła wszelki potencjał w nasze życie, aby służyć Bogu. Nic innego. To ona też sama w sobie działała, aby nas przyprowadzić. Bywa tak, że jako wierzący ludzie myślimy, że nasz początek z Bogiem to dzień naszego nawrócenia. Z naszej perspektywy być może tak, albo trochę niewiele wcześniej. Kiedy rzeczywiście Słowo Boże dotarło do naszych serc i sumień, pracowało w nim kiedy odczuliśmy, że to Bóg nas woła i gdy po różnych, mniejszych lub większych wewnętrznych walkach przyszliśmy do Niego. Do takiego punktu, w którym mogliśmy powiedzieć Pan Jezus jest moim Panem osobiście. To On jest moim Zbawicielem i Jemu pragnę słyszeć. Ale nie powinniśmy nigdy myśleć, że to jest wyznacznikiem tego, kiedy Boża łaska zaczęła z nami działać. Jeden brat kiedyś powiedział, brat, który długo, długo już chodzi z Panem i czyta Słowo Boże, powiedział, że jest to dla niego cudowną rzeczą obserwować Bożą łaskę w jego życiu. I to, jak sobie mógł uświadomić, że początek w którym Bóg zaczął działać z Nim, zaczyna się z Jego rokiem zerowym. Tak może powiedzieć tylko człowiek, który wie, że wszystko zawdzięcza tej łasce. Że to ona od pierwszych chwil chroniła go tak, by mógł się któregoś dnia nawrócić. I bywa tak również, że czasami jak myślimy o naszej gorliwości, o naszej ochotności, to sądzimy, że to to jest tą rzeczą najważniejszą. Że to jest to, co decyduje o naszej wartości przed Bogiem. Ale czy nie tak myślał Piotr? Ten gorliwy człowiek? którego Bóg musiał tak ciężko doświadczyć. A później sam, przez swoją łaskę, gdy Pan Jezus przyszedł do Niego po swoim zmartwychwstaniu, wydźwignąć, aby naprawdę stał się zdolny do tego, by działać ze wszystkich swoich możliwości, tylko dla Pana. Dawid również Był człowiekiem, który musiał przejść przez wiele bolesnych doświadczeń. Dawid również był człowiekiem, który dopuścił się z rzeczy haniebnych, gdy musiał zawołać do prawdy ten człowiek winien jest śmierci. Ty jesteś tym człowiekiem, powiedział Natan. Ale tu, tu widzimy człowieka na bardzo wzniosłym stanowisku, ale w głębokiej pokorze. Człowieka, który nie chełpi się i nie chlubi się niczym innym, jak tylko Panem. I dlatego to, co znajdujemy od dziesiątego wiersza, gdy Dawid błogosławił już nie lud, ale przed całym zgromadzeniem Pana samego. Widzimy, że jest człowiekiem, który jest zdolny do uwielbienia. Czasami sądzimy, że uwielbienie to jest zorganizowanie jakiegoś uroczystego przedstawienia przed Bogiem. Zaśpiewanie jakichś wzniosłych pieśni Jest nam to Znaną rzeczą, że czasami Jak otrzymujemy plan Jakichś wykładów, widzimy, że tam jest napisane Uwielbienie Ale Nieraz już z braćmi rozmawialiśmy Na ten temat, że jest dużo lepiej, jeżeli tam jest Napisane łamanie chleba Dlaczego Chcemy, aby to było Godziną uwielbienia Jeżeli naprawdę tego pragniemy, to będzie. Ale jeśli będzie, to znaczy, że Bóg dał do tego łaskę. Aby uwielbienie zostało ku Niemu wzrusione. Z tego właśnie powodu Dawid pyta. Lecz czymże ja jestem? I czymże jest mój lud? Że możemy ochotnie składać Tobie dary? Czy wydaje się nam, że to jest takie oczywiste, że gdy przystępuje się do Boga, to po prostu składanie Mu ochotnych darów musi być przez Niego przyjęte? Najwyraźniej nie. Czymże ja jestem? I czymże jest mój lud? że możemy ochotnie składać tobie dary. Dawid widzi samego siebie bardzo nisko. Widzi samego siebie człowiekiem, który właściwie, gdyby nie Bóg, to nie miałby co przynieść. Z tego powodu jego błogosławienie Pana kończy się Prośbą. Kończy się prośbą Nie dawaniem Tylko pragnieniem by wziąć On wie Że stoi przed tym Który może błogosławić A Słowo Boże nam mówi jednoznacznie Że jest to rzecz bezsprzeczna Że to mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo. A więc Dawid, który błogosławi Pana, stawia się na pozycji tego, który pragnie być przez Niego pobłogosławiony i dlatego mówi Panie, Boże Ojców naszych Abrahama, Izaaka i Izraela, Zachowaj to po wszystkie czasy Jako wyraz myśli i uczuć Ludu Twojego I umocnij serce ich w przywiązaniu do Ciebie Drodzy bracia I siostry wydaje mi się Że jeśli Jesteśmy w stanie Uchwycić we właściwy sposób Bożą łaskę I jej działanie z nami To musi to doprowadzić do uwielbienia Boga i do tej dokładnie prośby. Tej, która powinna zaszczepić wszystkie nasze działania w naszym życiu. By umocnić serca w przywiązaniu do Pana. Pozwólcie mi, że dodam jeszcze kilk kilka krótkich słów. Tutaj słyszeliśmy o tym, że lud Boży, aby budować świątynię, przyniósł dobrowolny dar. I wiemy ze Starego Testamentu, że lud Boży pod zakonem był wzywany do tego, aby dawać tak zwaną dziesięcinę. I ta dziesięcina to była Matematycznie jedna dziesiąta Ich posiadłości, ale miała pewne Symboliczne znaczenie I chciałbym, abyśmy To przeczytali teraz Słowo Boże samo nam wyjaśnia, jakie ono ma znaczenie Z Księgi Malachiasza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 i nie wyleje na was błogosławieństwa, także nie będziecie mieli gdzie go podziać. Dziesięcina była reprezentująca całości tego, co lud posiadał. I kiedy Bóg chciał, żeby lud dawał dziesięcinę tak zwaną, to ona miała symbolizować gotowość ludu Bożego dać wszystko. Całość. Miała symbolizować to, że wszystko, co Bóg im powierzył, należy do Boga. I takie również ono ma znaczenie dla nas dzisiaj. My często jesteśmy takimi, właśnie, którzy lubią według matematyki porównania robić i dzielić i dochodzić do wniosków, ok, skoro tak robili, my też tak robimy, nie myśląc w ogóle o tym, jakie to ma znaczenie. To, co Bóg od nas chce, jest to, Żebyśmy dali całe nasze życie. I to mi trochę leżało dzisiaj na sercu, żeby na końcu jako uzupełnienie jeszcze dodać. Czy my myślimy jeszcze o tym, że Bóg chce całe nasze życie? Czy my mamy taką świadomość? Bóg nie chce tylko nasz 10% naszego życia. Bóg nie chce tylko 50% naszego życia. I też nie tylko 90%. On chce całe nasze życie. Czy my pamiętamy jeszcze o tym, co Pan Jezus powiedział? Że kto nie zaprze siebie samego. Nie zaprze siebie samego. Nie jest mi godzien. Czy my pamiętamy jeszcze takie wiersze? Pan Jezus też powiedział że jeśli ktoś nie weźmie krzyż swój codziennie i nie naśladuje mnie, nie jest mnie godzien. Czy my mamy jeszcze taką świadomość? Naprawdę ja mówię to też z własnego doświadczenia i mówię też do mnie, z samego siebie, że my przyzwyczajamy się do tego, że nawróciliśmy się, że jesteśmy wdzięczni, że mamy zabezpieczoną przyszłość, że wszystko jest cudownie, że możemy spokojnie iść dalej naszym życiem, bo po śmierci już nie musimy się niczego obawiać. Sąd Boży nas już nie oczekuje. I z tą świadomością zaczynamy przyzwyczajać się do miłego układania sobie życia na tej ziemi. Miłego układania życia na tej ziemi. Układamy sobie życie pod każdym względem tak, żeby nam było jak najprzyjemniej. Żeby się jak najlepiej wykształcić, się jak najlepiej usytuować, jak najlepiej zabezpieczyć. Zrobić wszystko tak, żeby było łagodnie i pięknie. Oczywiście zewnętrznie dbamy o pewne przyzwyczajenia życia duchowego. Chodzimy na zgromadzenie, od czasu do czasu otworzymy Słowo Boże dookoła nas. Nikt nie widzi, co się dzieje w naszym sercu. Ale tak naprawdę w naszym sercu nie jest już to, co Pan Jezus powiedział. Kto nie zaprze siebie samego, nie jest miegodzien. I dlaczego często tak bywa? Z tego powodu tak bywa, że z jednej strony miłujemy to, co jest wokół nas jeśli szczerze popatrzymy na siebie to musimy powiedzieć, że kochamy te rzeczy bardziej niż, niż myślimy a druga rzecz jest taka że nie wierzymy w dobroć Bożą nie wierzymy w dobroć Bożą bo oddać całe swoje życie Bogu i zaprzeć siebie samego oznacza krok zaufania w nieświadomość w niewiedzę o przyszłości. Oznacza świadomy krok w kierunku, o którym ja nie wiem, jak się skończy. To oznacza zaprzeć siebie samego. I dlatego przeczytałem ten wiersz z Księgi Malachiasza. Tutaj Pan mówi do ludu izraelskiego, to były już czasy, można powiedzieć, końcowego przemawiania Bożego przez proroków, bo lud Boży się tak oddalił od Boga, Tak, tak w sercu zobojętniał wobec Boga, że Bóg ostatni raz mówił, zanim Pan Jezus przyszedł i przestał mówić przez wiele setki lat. I wtedy Pan powiedział do nich te słowa. I to jest wiersz przeszywający. Mianowicie On powiedział do nich przynieście całą dziesięcinę do spichlerza. Oznacza to oddajcie mi całe wasze życie. I teraz z, z, zwróćmy uwagę na to, co On mówi. Aby żywność była w moim domu, po pierwsze, aby to było ku Jego chwale, a po drugie, a doświadczcie mnie, teraz w tym, mówi Pan Zastępów, czy wam nie otworzę okien niebios i nie wyleję na was błogosławieństwo. Krótko mówiąc, Pan mówi, Dlaczego wy tak żyjecie? Dlaczego mi nie ufacie? Doświadczcie mnie. Przynieście tą całą dziesięcinę. Oddajcie całe swoje życie. I zobaczcie, czy Bóg was nie pobogosławi. On da całe błogosławieństwo, jeśli my oddamy nasze życie. Jeśli my słyszymy takie słowo, kto nie zaprze siebie samego, to w naszym sercu toczy się bój. Toczy się walka. Nikt tą walkę, tej walki nie widzi. Ona się dzieje w naszym osobistym sercu. Ten, który siedzi obok mnie, nie widzi tej walki i za mną i przede mną nie widzi te, tą walkę. Ale w Twoim sercu i w moim sercu dzieje się bój. Wewnętrzny bój. Dlaczego? Bo to słowo zaprzeć siebie samego oznacza, że moje ja, moje cele i moje życzenia, one... W tym, moment, tym samym są skreślone, całkowicie skreślone. Ale chciałbym podać pocieszający wiersz, który Paweł napisał do Tymoteusza. On powiedział mu pewien raz pewne bardzo ważne słowo, mianowicie w pierwszym liście, w szóstym rozdziale. Aby bojował dobry bój wiary. Kiedy słyszymy takie słowa, w naszym sercu pojawia się właśnie ten bój. Czy zrobić to, czy nie? Czy oddać swoje życie Panu, czy nie? Bo boimy się, że musimy puścić to, czego Pan chce, abyśmy puścili dla Niego. Ale Pan mówi, bojuj dobry bój wiary. I doświadczcie mnie, abym nie otworzył okna niebiańskie i nie rozlał błogosławieństwa. To jest to, co Bóg od nas chce. I to mi tak leżało na sercu, żebyśmy się wszyscy wzajemnie, ja również do tego należę, zastanowili znowu nad tym, jaki jest cel naszego życia. Co my pragniemy, dokąd my zmierzamy, czy nasze całe życie kręci się już tylko wokół naszej własnej osi, naszych własnych pragnień, czy my naprawdę pamiętamy o tym zapomnianym powołaniu, zapomnianym powołaniu do którego Pan nas powołał. Na potwierdzenia jeszcze chciałbym tylko dodać do tego co podejdzie do mikrofonu. Do mikrofonu podejdzie. Na potwierdzenia tego co Mateusz przed chwilą powiedział, chciałbym dodać budowę przybytku na pustyni. Jest tam napisane tak. Zgromadzicie dla mnie szczere złoto szczere złoto szczere złoto wszędzie gdzie jest tam napisane o przybytku tam jest napisane szczere złoto Z żadnej domieszki tam jeszcze są wymienione dwie rzeczy do tego dopiero jest purpura skóry i te inne rzeczy są opisane tam jest jeszcze opisane srebro i miedź Srebro to jest zapłata pojednania naszego Pana. Będziemy rozważać czwarty, piąty wiersz niedługo z tego listu, który rozważamy tam będzie pokazane o co chodzi. I mamy pokazane, że jest srebro. Zbawił nas. Wykupił nas. Zapłatą było srebro. 30 srebrników. Miedź wskazuje nam coś, co nie podlega sądowi Bożemu. Miedź nie jest palna. Wtrzeciwili się w buncie Korego, ale ich kadzielnice były z miedzi. One nie zostały spalone. To nie podlega sądowi. Czy my tak naprawdę chcemy służyć Bogu, to Bóg to wszystko widzi i to się posuwa Jakbyśmy czytali ten list i tam dalej te miejsca, przed chwilą co Janek czytał tam jest napisane o Królu o Królu takim, który nastąpi po Nim i później Go obwołali jeszcze raz Królem wskazuje nam jeszcze po czasie łaski Dawida na Królestwo Tysiącletnie Królestwo jak za Salomona było wspaniałym królestwem, ale później Izrael odpadł od Pana. I wiemy, że jest to łaska. Wiele rzeczy się dzieje przez to, że my ludzie nie dotrzymujemy wiary i nie jesteśmy posłuszni Słowu Bożemu. Ale jeśli jesteśmy posłuszni, to jest to błogosławieństwo. Bóg wylewa obficie. Śpiewajmy 147. 47 Тут <śś> то Pływajmy jeszcze z pieśni 77 drugą zwrotkę. Pieśni hmm. 77 druga zwrotka. Jesteśmy świadomi tego, że to łaska Twoja i miłość Twoja sprawiła, że mogliśmy tutaj czas spędzić razem z Tobą i ze Słowem Twoim. Przede wszystkim dziękujemy Ci za miłość, która Ciebie skłoniła, aby w posłuszeństwie Bogu Ojca wypełnić Jego wolę i uczcić Go doskonale tym wielkim dziełem zbawienia, jakie dokonałeś z Jego woli tam na krzyżu Golgoty, a z drugiej strony nas wyzwolić z tego nędznego stanu grzesznego i uczynić dziećmi bożymi i Twoją własnością. Z całego serca chcemy teraz Tobie za to dziękować, bo to tylko przez Twoje dzieło, Twoją miłość mogliśmy stać się Twoją własnością. Dziękujemy Ci, że Ty dałeś nam w naszym własnym języku nie jedno, ale też i kilka tłumaczeń Biblii i słowo Twoje było też i dzisiaj rozważane i wykładane. Dziękujemy Ci za to, że możemy czerpać z tej skarbnicy głębokiej i możemy teraz odbierać od Ciebie ten pokarm duchowy. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Ty nam uświadomiłeś, jakie było nasze pochodzenie, że niczym nie zasługiwaliśmy na łaskę, że byliśmy pogrążeni w grzechu, w oddaleniu i w złości, w nienawiści, ale Ty nas wyzwoliłeś z tego i postawiłeś na stanowisku dzieci bożych, wielce obdarowanych, ale Ty nam też uświadamiasz to, jak wielka odpowiedzialność teraz na nas spoczywa, aby postępować w życiu naszym godnie tego powołania, którym zostaliśmy powołani, aby ku chwale Twojej i Boga Ojca żyć w tym świecie i być tymi światełkami świecącymi w ciemności, ku chwale Twojej i na świadectwo tego otaczającego nas świata, Aby wielu, obserwując nas, mogło dojść do przekonania, jak wielka jest Twoja miłość, która nas wyciągnęła i że też ich może wyciągnąć z tego dołu grzechu i postawić na stanowisku dzieci Bożych. Dziękujemy Ci, że Ty nam uświadomiłeś również i jakie jest nasze powołanie, aby dać siebie samego w pełni Tobie, tak jak Ty całkowicie z siebie samego wyrzekłeś i zostawiłeś chwałę domu ojcowskiego, sprzedałeś wszystko, tak jak to widzimy, w postaci tego kupca, który szukał pięknych pereł i wszystko sprzedał, aby nabyć tą jedną, wspaniałą, kosztowną perłę, która nam obrazuje, Twoje zgromadzenie wszystkich odkupionych i Ty też pragniesz abyśmy całym sercem Tobie zapragnęli służyć i całym sercem chodzić za Tobą nie połowicznie nie tylko na 10% Panie Jezu dopomóż nam w tym abyśmy wiernie wykonali to słowo, które dzisiaj do naszych serc przemawiało Prosimy Cię o Twoją pomoc w życiu każdego z nas osobiście i w społecznościach lokalnych, miejscowych zborów. Panie Jezu, dziękujemy Ci za pobyt tutaj, za tą piękną pogodę i słońce i deszcz, co Ty dajesz, aż do skończenia tego świata przyrzekłeś, że tak będzie. Dziękujemy Ci i za opiekę tą, dla ciała naszego, za dobre pożywienie. Chcemy prosić Cię o błogosławieństwo dla tych darów, które teraz będziemy spożywać, abyś nas posilił i wzmocnił dalej. Dziękujemy Ci za ręce, które to przygotowały. Prosimy Cię wynagrodzić i pobłogosław wszystkim tym, którzy tutaj też nam usługują. To wszystko z rąk Twoich odbieramy. I prosimy Cię o pomoc, aby wielu mogło jeszcze doświadczyć tej łaski zbawienia. Prosimy Cię za naszymi rodzinami. Prosimy Cię, abyś Ty działał i dopomógł. Za wszystko Tobie i Bogu Ojcu, przez Twoje zasługi niech będzie cześć i chwała, uwielbienie i wywyższenie. Amen. Amen. To już brat budował za dary. O 18.30 jest zgodnie z planem kolacja.